Cześć, jest drugi listopada, witam was Cortez i witajcie e, po dłuższej nieobecności, witam was z powrotem. E, jesteśmy z powrotem, wróciłem z Norwegii, e, widziałem, no właściwie nie widziałem Łosi, nie widziałem. widziałem lemingi. Tak? <grafy> tak, widziałem lemingi, takie małe, futrzaste, e, biegały do drogi. E, może wrzucę jakieś zdjęcie, jak będę miał chwilę. E, słuchajcie, mamy dużo rzeczy m, takich poza filmowych do omówienia. Jak widzieliście, mieliśmy dwie wpadki, jedną dużą, drugą małą nie wiem ile zauważyliście, ale pierwsza duża wpadka to był nasz przekroczony limit transferów, za który serdecznie przepraszamy przez jeden dzień strona działała. A, mimo wszystko, mimo wszystko mamy coraz lepszą oglądalność, fajnie, że się podobamy, fajnie, że nas słuchacie. Nawet tych starych wypoczyn, który widził Piotrek że, że, że dwa tygodnie temu. Całowe te wypoczyny to miały być jako dziesiąty podcast, bo sobie tak wymyśliliśmy, że każda okrągła liczba będzie, będzie właśnie jakimś takim specjalnym, wyjątkowym podcastem. No ale akurat tak się okazało, że Piotrek musiał wyjechać, więc sobie pomyślałem, że wcześniej sprawdzimy ten opatmany. No, no i, no i poszło jakoś... Się... Mieliśmy bardzo ciekawy artykuł na, y, na 2.pl. Zresztą naszymiliśmy no, mieliśmy. No, my, my w znaczeniu wszyscy podcasterzy nie, no W ogóle po, podcasterzy polscy zostali opisani hmm. w artykule, a my zostaliśmy wymienieni No jak miło, bardzo nam dziękujemy. Pani reporterce piso by nie była. To, co słyszeliście na samym początku, to jest śliczne nagranie Xawerego Jasińskiego, który jeden usłusznie jeden z podcasterów miał przyjemność nagrać i za, za to bardzo serdecznie dziękujemy. I jest to dokładna kopia tego, co... Przetłumaczona dokładna kopia tego, co puszcza Adam Carey w Daily Song. Puszczał chyba, nie wiem, czy jeszcze puszczał. Czyli właśnie ojciec podcasting Czyli podfader, tak. Czyli I bardzo ładny tekst, bardzo elegancki. Może coś z tym zrobimy później. Słuchajcie, jeszcze z takich ogłoszeń parafialnych jesteśmy na antenie radioart.pl. Jeżeli chcecie posłuchać nas w tym radiu, jest radio internetowe, to jest odbijcie stronę www.radio.art.pl. To jest www.radioart.pl. Stawimy link na stronę oczy. Oczywiście. Wsadzimy link na stronę. Jak mówiłem, jest bardzo fajnie, jesteśmy bardziej, bardziej popularni, jesteśmy częściej słuchani z odcinek. Myślę, że przebiliśmy już w pewnym momencie, chyba w ostatnim tygodniu, przebiliśmy 100 słuchaczy. Mamy 100, 120, nie, 100, 100, 100. 100. 100. 100. nie stałych, ale, ale, ale, 100. 100. ale mamy... Ale jednak jesteśmy bardzo niedzictwo, jeżeli chodzi o humor. To jest coś zabawnego. Dobrze. E, dziękujemy Martinowi za to, że zrobił ranking. wrócimy do niego na stronę, jak tylko na ten kasy. Z dookoła. E, I jedna z większych polskich portali, jeszcze kończę newsy administracyjne, jeden z większych polskich portali, portali po prawdopodobnie będzie robił dużo dookoła polskiego podcastingu. Nie mogę powiedzieć nic więcej. Bo... Niespodzianka. Bo niespodzianka. A, a propos, nie wiem, czy wiecie, też Martin, który zrobił nam ranking podcastów, w którym może głosowaliście, może nie. Jeżeli nie głosowaliście, to zapraszam na stronę Masy Krytycznej. Posłuchajcie w ogóle podcastu Martin, jest Bardzo fajny. Jeżeli nie wiecie, to Martin przygotowuje małą niespodziankę. Jest... Ja chyba nie zdradzę tej inicjatywy, jak powiem, że przygotowuje program do pol dla podcasterów polskich. E, to też ciekawa sprawa. Zresztą możecie to gdzieś usłyszeć o nas na kom komentarzach. Ok. E, dzisiaj mamy sporo takich naprawdę dobrych newsów, bo nas nie było... Wow, nas znaczy, Nie, nie było. Jakiś czas. Także... Co? Jedziemy. Uzbierało się tego? Uzbierało się. Jedziemy. Okej, okay. pierwsze, co zobaczyłem ciekawego, co jest dla mnie przyjemne. Od 3 listopada, nagle, niespodzianka, polska telewizja wreszcie kupiła dobry serial. Oprócz tych wszystkich głównych, które możemy oglądać na, na tanie polskiej telewizji, możemy oglądać Losta, czyli Zagubionych. Serial, który miał najdroższy pilot w historii seriali. Pilot, który kosztował 10 milionów dolarów. Bagatela. Bagatela, tak. Polecam... Naprawdę warte zobaczenie, serial zaczął się od... Zaczął się, zaczyna się, bo 3 listopada jest, czyli... Czy jeszcze się... O, okej, okay, no to możecie jutro zobaczyć. Możecie jutro zobaczyć, no faktycznie myślałem, że my, my jesteśmy dalej. Dobra, 3 listopada, czyli jutro, jak będziecie ściągać ten podcast, jak będziecie go słuchać, jeżeli jesteście stałymi subskrybentami, to możecie obejrzeć pierwszy odcinek Losta. Zagubienie. Zagubieni. Nieprawdopodobna sprawa. Bardzo, bardzo zachęcam do oglądania tego serialu. Nominowany w kilkunastu kategoriach w Nagrodach na, na, w, w Emmy. Serial opowiada o historii 48 rozbitków, którzy z, roz, rozbili się na Bezludnej Wyspie. Próbują sobie jakieś tam ułożyć życie, próbują tam... Wreszcie i Reszta Serial ma kilkanaście warstw tak naprawdę, więc z dramatycznego punktu widzenia dwóch bardzo zdolnych producentów go robiło. J.J. Abrams i Damon Lindelof, dwóch świetnych producentów. Coś więcej opowiem za chwilę, jak tylko Piotrek przyszedł swojego nieznawcę. Jeszcze o loście opowiem. Już. No dobrze, się, się boję. E, okay. 13 lat po pierwszej części postanowiono, że będziemy mieli przyjemność w 1986 roku obejrzeć panią Dartfire na no drugą tak. część. Robin Williams zgodził się na, na rolę pod warunkiem, że scenariusz będzie w, w wiarygodny sposób tłumaczył, dlaczego ma się po raz kolejny wcielić w panią... O, to jest dobry warunek. Tak, dzisiaj będziemy Ugoś troszkę osią. rozmawiać o Robinie Williamsie, więc ja myślę, że to jest będziemy dobry warunek. To był świetny co. film, to była bardzo dobra komedia jeżeli to będzie wystarczająco dobrze zrobione, tak, to... Tak. A teraz okrza i jego los. <laughs> ja wracam do losu, przepraszam, ale muszę, bo mam taki ciąg newsów, który sobie wyciągnąłem, e, Dery, wiecie kto jest Dary Naranowski na pewno? E, Pin i... E, Irek się Tak Tak, jeszcze coś trzeciego, gdy pisał scenariusz, a nie, a nie reżyserował O łodzi podwodnej. E, tak? No, nie Pamiętasz? Nie, nie pamiętam. A U571? U nie. A ty... No bo pokazałeś u, u, u, takie mi. Pokazałeś. O, łodzi na, na film o łodzi podwodnej. No, na film o łodzi podwodnej. Ale Zna nie znajdują... A nie, nie, nie, nie miał nic wspólnego z U571 przypadkiem? To nie było U571, no, słuchaj, no nie załamujmy człowieku. Tak, poczekaj, nie wiem, wiem, wiem jak się ten film. Wiem, wiem, poczekaj. Aaaa! A... A... Powiedział, że, że, że może będzie to kreśli... Tak, wiem, wiem wiem wiem wiem. To, się... to, to był niezły film, to się nazywało A a, no a, dawaj, a, dawaj, no po, wiesz, wiesz jak ty Nie, nazwa... nie, nie, to poczekamy, no, to przy następnym, przy następnym odcinku powiemy. Świnia, dobra. E, sprawdzę to i wrzucę do, do show notes, to był bardzo dobry film, tak rzeczywiście o łodziach podwodnych, pamiętam. E, w każdym razie Nerina Nowski zgodził się wyreżyserować jeden odcinek Zagubionych, co jeszcze bardziej podnosi rangę tego serialu moim zdaniem. Aronowski ma taki specyf, specyficzny styl reżyseria, nie wiem jak po to wyjdzie, ale e, podobno, to co było ciekawe w tym newsie, to to, że oni czekają, aż e, pisarze tego serialu mają specjalnie za zadanie zabudować w ten sposób fabułę serialu, która jest potwornie skomplikowana, żeby w pewnym momencie wpuścić Aronowskiego, żeby mógł sobie wyreżyserować jeden odcinek. Czyli w pewnym momencie zostawią taką lukę, jeżeli będzie odpowiedni moment, wszystko jest przygotowywane jak na wejście króla. Czyli w pewnym momencie król wejdzie i zrobi jeden odcinek. To jest troszeczkę takie... Um, znaczy podoba mi się to. Podoba mi się takie podejście, no bo rzeczywiście Laski jest takim specyficznym reżyserem. Jestem ciekaw, w którą stronę to pójdzie. Znaczy, czy będzie więcej takich e, gościnnych reżyserii. Piotr na przykład ma taką e, e, manierę, że uwielbia wyszukiwać odcinki seriali, które reżyserował Quentin Tarantino. Tak, właśnie chciałem <śmiech> On zrobił na przykład tajemnica, tajemnicę... Tajemnicę... Yy. Zagadki kryminalne. No, ja ci nie Las podpowiem Vegas. już. Nie, zagadki nie kryminalne podpowiem. Las Vegas bo bodajże w dziesiątym sezonie, mm. chyba czy to siódmym się pamiętał. Quentin właśnie prezentował jeden odcinek, napisał nawet scenariusz, story napisał też. Mm -hmm. mhm, sobie ściągnąłem, sobie już nawet ten. Ostry duży pamiętam był jeszcze. Był, odcinek. był, był Motherhood. Się tak, odcinek. No, no, o, oglądałeś? Pamięć? Nie, nie oglądałem. <laughs> a, a, kaza kazałeś <laughs> mi obejrzeć, ale nie oglądałem. E, e, Hannibal Lecter po, po raz drugi, po raz no, trzeci i po no, raz czwarty. To a, właśnie, tak. Właśnie. Będzie Hannibal Lektor czwarta część. Ja raczej już wystarczy. Raczej prequel, tak. Behind the Mask mm, okay. e, i będzie. Będzie bez, bez Hopkinsa najprawdopodobniej. To znaczy są przypuszczenia, że on będzie narratorem całej historii, Aha. ale główną rolę będzie grał chłopak, którego powinniście pamiętać z bardzo długich, z bardzo długich zaręczyn. E, o ile ją oglądałeś. Tak, ja oglądałem, a ty? No, ja nie oglądałem akurat. A może, a może oglądałem? Cholera, nie pamiętam. E, on się nazywa Gepard Géspar. Ulel. Gespard. Gepard, ulel, ulel. To jest takie, No Oje, ważne. Thomas Harris, czyli... Okay. E, Czyli autor e, całej trylogii, oczywiście będzie się zajmował scenariuszem do tego filmu i będzie opowiadał film o dzieciństwie na Litwie. No, matko Boska, nie, nie. I o matko... tym, jak zabili tam rodziców lektera. Mm -hmm, mm -hmm. No, okay. No dobrze. E, na koniec coś, co, co bardzo tak mnie ruszyło, bo za każdym razem, kiedy widzę ten tytuł, to przypomina przedpomniałem się pewne rzeczy. To jest chyba mój ulubiony film. Czyli 12-gniewnych ludzi z Jeżeli nie widzieliście oryginalnego filmu 12-gniewnych ludzi, to w ogóle nie powinniście tego słuchać. Nie jesteście warci, możecie wyłączyć ten podcast. Ja w ogóle ja, ja nie przyzwalam Wam teraz, żebyście słuchali nas. Nie ten, znamy Was. Nie, nie znamy Was, nie jesteście warci. 12-gniewnych ludzi. Fantastyczny, esencjonalny, w esencja dramatu takiego, nawet nie. Nie, nie, nie powiedziałbym, że nawet filmowego, tylko w ogóle dramatu. E, fantastyczny film. Będzie e, rim, e, robiony remake i będzie go kręcił Tu Mieszczęka opadła Nikita Michałkow. Czyli Rosjanin. Tak jest. Spaleni słońcem. E, Najbardziej szokujący element, to co mnie najbardziej zdziwiło i naprawdę chcę to obejrzeć, bo widziałem remake z Lemonem, z, z, z którego to było z. 92 trzeci coś takiego, który nie był zły na marginesie, bo był troszkę bardziej telewizyjny. Był. Troszkę bardziej telewizyjny, ale też był. Oba te filmy radzę obejrzeć, to znaczy oryginalny z Fondą i z. Remake z, z, z, z, z Lemonem, ale. To, co mnie najbardziej uderzyło w tym, co jest projektowane w, w remake'u Michokowa, to to, że, że, że oskarżonym o zabójstwo, no musicie zobaczyć, jeżeli nie wiecie, na czym polega 12 dni. To jest historia o, o facecie, który jest oskarżony. Tak naprawdę rozgrywa się w, w tym jury room, czyli takim pokoju, gdzie obradują ławnicy. Osobą oskarżoną będzie... To, to tak, to jest akcent humorystyczny Piotrka. No, rany boskie, no, mógł się bardziej postarać. I potem znowu dam, da, da, no, w tych ratingach będą nam dawać znowu, wiesz, w dół, w dół, celloid jeden, nie było śmiesznie. Bardziej śmiesznie. E, osobą skarżoną będzie nie Meksykanin, jak w oryginale, tylko Czeczen. A reżyser powiedział jeszcze coś takiego, cyta, cytuję w Newsmana z Filmwebu. Z filmu usunięte zostaną problemy wolności człowieka. To znaczy, nie rozumiem. Ja widziałem ten film po, nie wiem, 12 albo 15 razy, ale nie widziałem tam specjalnego nacisku jakiegoś na wolności. Czuję, że jest no, bardzo uniwersalny. Może, może po prostu ze scenariusza pierwotnego wyciąłem to wszystko, co, co wszystkie zdania ze słowem wolność? Moż, możliwe, tak. O. To tak jak troszkę perelowska cenzura. E, to wszystko? No na zakończenie kończenie, muszę po prostu powiedzieć ten, tę informację. E, możliwe, że parę osób czytało w najnowszej polityce informację, że UNICEF zrobiło smerfy. O tak, tak, racja, racja, racja to jest dobry racja. temat. No, Więc tak. ja to oglądałem i dam wam od razu linka e, na stronę. To można ściągnąć? Tak, no to super. Tak, no świetnie, w, w, w, chyba w quick time nawet. UNICEF postanowiło zrobić film, e, żeby... Pokazać ludziom, jakie to straszne jest wojny, w którym gną dzieci w Afryce. No i posłużył się do tego celu smurfami. Mhm. No i oczywiście bombardowanie tych wiosk nieszczęsnej i smurfetka ginie. Pełen wygrzew, jednym słowem. Tak, tak, pełna rzeź. I, i po prostu stwierdzili, że, że, że dzięki temu to chyba najbardziej ruszy tych wszystkich ludzi. W, teraz w tym na zachodzie. Mm -hmm. W momencie, kiedy posłużą się takimi e, symbolicznymi postaciami mm -hmm. smarka. Mm -hmm. No dobrze, słuchajcie. E, mashup mashup Ale jaki? Nie mogę się od niego uwolnić przez jakieś nie, ostatnie 3-4 dni. To jest mashup Nie powiem wam, co jest zmeszapowany, bo zaraz usłyszycie, to się zaczyna tak, tak lekko, tak e, na lata 70. 60. I potem ja wiem, że ja już puszczałem Britney Spears, to nie jest Britney Spears, ale pewnie parę osób mnie zlinczuje, bo już słyszałem więcej roka, więcej roka, może w następnym podcaście. To jest naprawdę świetny kawałek. U nas w celu e, kawałek, który nazywa się Girl Just Wants to Say Goodbye. No, to była pełnia szczęścia, e, końcówka naprawdę wymiata, e, jeżeli was interesuje, co to było, to, był, e, to była, no, na pewno usłyszeliście tam Krystyny Aguilera, e, mogliście nie wiedzieć, że było tam Velvet Underground pomiksowanie, a w samym końcu The Common Arts, e, mashup się nazywa, tak jak już mówiłem, Girl Wants To Say Goodbye, e, Go Home Productions, jeżeli chcecie usłyszeć sobie ten mashup, albo sobie go ściągnąć, to www.meshuptown.com świetna strona z Meshapami, oni mają też własny podcast z Meshapami, więc jeżeli chcecie gorąco zapraszam a dzisiaj rozmawiamy o filmie, który, którego możecie nie znać, który jest świetnie obsadzony, który jest bardzo fajnie napisany, który jest, jest bardzo fajnie wyreżyserowany i przypomina nam co? Fargo! Przypominałem Fargo! I teraz konkurs! Nie podamy tytułu, tylko będziemy mówić, co to za film, jak jest obsadzony, i będziecie sami znaleźć. Nie, okej. Okay. A, a propos, sprawdziłem. Sprawdziłem, jak graliśmy mashup. sprawdziłem i film nazywa się Below. Below to jest film Below. kultury Derena Rodowskiego. Niezły nawet. Pamiętam, że był na... naprawdę niezły. E, ok. Big White. Big White nazywa się film, który powiedzieliśmy, zadzwoniłem do Piotrka przed podcastem i mówię, Piotrek, no, no, no i co, no, no i coś ci to przypomina. A Piotrek mówi, no, no, przypominam, no co mi ci przypomina no, Fargo, no tak. No, no i niestety, e, znaczy niestety jak niestety. E, to nie, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jak, e, jakoś pejoratywnie. To, że nam to przypomina Fargo, to nie znaczy, że to jest zły film, bo Fargo jest fantastycznym filmem. E, Podobieństw jest kilka. Na pewno jest śnieg i jest go strasznie dużo. na pewno dużo. są aktorzy. Na pewno na są przykład aktorzy. Tim Blake Nelson dla mnie zagrał jak Steve Buscemi. Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. A, a Holly Hunter miała coś z tej żony... Tak, prawda, taką nieporadność, taki, tak, tak, taki tak, element tak, komediowy. Tak, tak, tak. No. Holly Hunter, y, y, y, nie wiem dlaczego, ale bardziej kupuje ją w rolach komediowych. Nie przekonała cię w tym filmie? Nie, przekonała mi, bo to jest, dla mnie to jest rola komediowa. Aha, okay. <gry> Holy Hunter, o czym, o czym, krótko powiedzmy może na czym polega. Mm. Facet znajduje trupa. Facet znajduje trupa i próbuje e, oszukać Oszukać urząd, znaczy nie urząd, firmę ubezpieczeniową Tak. w roli firmy ubezpieczeniowej i super superagenta ubezpieczeniowego fantastyczny Giovanni Ripps. Jeżeli nie mieliście go okazji nigdzie oglądać, to nie wiem, na jakim świecie żyjecie. Jest fantastyczny, głównie aktor. drugoplanowy aktor, ale bardzo, bardzo uzdolniony. W, zaliczył masę różnych epizodów w różnych serialach. Ripsey w tym, w, w tym filmie bardzo świeci. Jest naprawdę... Robi to na bardzo wysokim poziomie. I oprócz tego, że go nie lubimy, to jednak no, jest pewna sympatia, która bije z tej postaci gra agenta ubezpieczeniowego, który próbuje mierzyć się wybić z Robinem się, Williamsem. Się, tak. Robin się. Williams. To film jest tragikomedią i to naprawdę dobrą tragikomedią. Ja mówię, że on na pewno opiera się na Fargo, ale na takich najlepszych elementach. Ja mówię, że jeżeli zżynać, to z najlepszych. I rzeczywiście robią to e, reżyser i scenarzysta w sposób fantastyczny. Właśnie, a jeżeli chodzi o reżysera, ja sprawdziłem sobie. To jest My lot, tak. My Mark Mylod. Mark Mylod. Słuchaj, wiesz, co on zrobił? On zrobił Ali G in the House. Wiem, wiem, właśnie chciałem ci to powiedzieć. No właśnie, i mnie zupełnie to zupełnie zaskoczyło. Ale to był film, powiem ci, bardzo popularny. No, słuchaj, no to w niektórych kręgach. No to, że, ja nie przeczę, że to był film popularny. Ale to nie był dobry film. To nie był dobry film, to nie prawda. Oczywiście to jest zaskakujące. Jeszcze jest coś takiego, no chciałem powiedzieć o takiej rzeczy, którą... Ostatnio się zauważyłem. Czasami patrzę na, na jakiś film i widzę nazwisko jakiegoś aktora. I aktorzy czasami niektórzy to są dla mnie, to jest tak jak ja nazywam zasada raka. Zasada raka polega na tym, raki są, jak wiadomo wszystkim, którzy się uczyli czegoś w podstawówce czasami, raki no to występują to był... tylko w, w czystej wodzie, przynajmniej w Polsce, o ile z tego co pamiętam. Może się ośmiesza, ale nie, no, wydaje mi się, że występują tylko i wyłącznie w czystej wodzie. I niektórzy aktorzy są właśnie jak takie raki. Jeżeli widzę jakieś nazwisko jak, jakiegoś aktora, wiem, że on nigdy w życiu za żadne pieniądze nie zaangażuje się w żadne gumno. I takim rakiem jest teraz Robin Williams, który nie grywa... Ostatni raz widziałem go w bardzo komercyjnej roli u Nolana w Bezcenności. Później... E, nie, popraw mnie, jeżeli się... No, ja jeszcze oglądałem była... go w Final Cut. Final Cut, ale to nie była... To nie była taka bardzo komercyjna rola. To znaczy, to są wszystko dobre filmy, takie... To są filmy, które często One Hour Photo, One Hour Photo właśnie. Od tego one, to było tak One Hour Photo, zdjęcie w godzinę po polsku przypomnijmy. Tak. Świetny film, w którym William zagrał tak naprawdę takiego, tego, tego, tego, tego, tego, tego psychotyka, no nie wiem, jakiegoś takiego człowieka, który ma no nierówno pod sufitem. Bezsenność e, później, bez, później bezsenność była tak, tak chyba, była czy, bezsenność, czy wcześniej albo, później była albo najpierw bezsenność, bezsenność później albo one, one Hour, hour photo. photo i ostatnio Final Cut, film, który też bardzo oryginalny. Widać, że Williams bardzo ostrożnie dobiera rolę i nigdy nie bierze ostatnio komediowych. Rola w tym filmie, wbrew pozorom, mogłaby się wydawać komediowa. Prawda? Bo to jest taka troszeczkę tragikomedia, prawda? Tak. Ale jest... on tu nie jest elementem komediowym. Jest. Na pewno jest Holly Hunter i na pewno jest Ripsey, którzy tam dają jakiś taki. Amerykanie na to mówią, comedy relief, czyli taki, taki element komediowy, ale, ale sam Williams to jest postać taka, no no wiadomo, no taka tra tragikomiczna troszeczkę, ale, ale on nie jest klaunem w tym filmie. O, on dawno już nie jest klaunem. Dawno już nie jest klaunem. To jest to samo, co, co, co, co podejrzewam z Jimem Carey. Woody Harrelson w epizodzie. Woody. Woody, Woody. Ha, Woody. <laughs> to jest wszystko, co Piotr dzisiaj ma do powiedzenia. Piotrek siedzi naprzeciwko mnie i bezczelnie ziewa. No, słuchaj, ja ciągnę no nudy na Piotrek... no, Dlaczego nudy na pudy opowiadasz? Ale ja wam no. powiem, dlaczego się Piotrek nudzi tak? Bo on czeka, aż my zrecenzujemy Przeklętą. Za, za, przeklętą? Zaklętą? Nie, nie, Przeklętas. Nowy film Bessa który jest be, <laughs> be, szczerze, beznadziejny, beznadziejny film. i nie warto go no oglądać. tak, bo no. brakuje mi ostatnio takich dobrych filmów, które można było by dobrego gniota. Wiesz, <laughs> ostatnio, ostatnio dajemy tylko jakieś dobre filmy, w których wiesz, mówimy, no tak, tak, aktorstwo było dobre, ryser był dobry, stary tak. był dobry. Tak, piątka, piątka, czwórka, piątka, czwórka. O. No o, na ust, no. No, dobra, no ale to, to w porządku. No. Coś by, odkryj głębiej, Odkryj, odkryj głębię. Tak. Mnie w ogóle zaskoczył w tym filmie fakt, że scenarzystów w ogóle nie znam. Prawda? Tak, prawda? A scenariusz jest naprawdę skrojony, widać, że siedział nad nim tak, w ogóle minuta tak. po minucie. Nie jest na podstawie książki, tak. nikt mu nie pomagał, jest napisany jeden scenarzysta, zwykle jest tak, że żeby był dobry scenariusz, to jest potrzebny tak. tam sztab tych skrypt doktor. tak. prawda, i tak dalej, tak dalej. A to facet sobie usiadł, sam, sam napisał da do z. W ogóle mnie zaskoczył to, że to jest że reżyser, jest reżyserem filmu Ali, Ali G in the House. Właśnie, że jest świetna obsada, ja w ogóle wiesz, jestem zaskoczony, najprawdopodobniej mieli bardzo dobrego kierownika produkcji, znaczy producenta, firma tak, producenta. ktoś na to nadzorował, widać, że... że, że no że właśnie, że ktoś mówi. to nadzorował, no ale właśnie, słuchaj, bo nie przeszliśmy do sedna sprawy, to znaczy do, do, do tego, że film przypomina Fargo. No to przecież cały czas o tym mówimy. Nie, nie, tylko wspomnieliśmy na początku. Czy według ciebie to jest plagiat? Nie. Dlaczego? Nie, dlatego, że film troszeczkę się opiera na innych... Nie, to nie jest plagiat. Boże, ale patrzysz na mnie jak na prawnika. Nie, ja nie, no to bo nie, ty jesteś prawnikiem. Nie, nie, nie, to nie jest plagiat. Nie, nie. To, to nie, nie, nie jest plagiat. reklama, drodzy widzowie, nie To słuchacze, nie jest reklama. To jest reklama. <śmiech> y, pani Hania z księgowości już tam siedzi. O, no, to nie jest reklama. Dlaczego? Potrzebujemy Aha, reklamy? Adres adres pracy Piotra wpiszemy. <śmiech> wpiszemy, tak, do, do show notes. będzie na dole. No, będziecie mogli się do mnie zgłosić, tak. Nie, y, to, to, to nie jest plagiat. To rzeczywiście się bardzo przypomina Fargo, ale... Nie wiem, wiesz, ja, ja, ja zauważyłem Fargo dopiero jak przestałem ten film oglądać. Nie, ja odwrotnie. Tak? Ja, ja, ja pamiętam, że następny film do bracia Coen zupełnie nie śmieszyła. A bracia Coen, widzę, że nie kręci nam się temat, bo to jest po prostu dobry film, nie mam o czym rozmawiać, nie kręci nam się temat Big White, a to powiem jeszcze jedną rzecz, jest zwiastun nowego filmu produkowanego przez Coenów, do którego napisał scenariusz Turturro, który wyreżyserował, nie, mogę się pomylić, ale wydaje mi się, że wyreżyserował Turturro, nazywa się Papierosy i miłość, strzelam, nie pamiętam, coś z papierosami, e, ma absolutnie gwiazdorską obsadę, nie ma w nim Turturro ani razu, e, gra Gandolfini, gra, o matko, teraz nie pamiętam. Wrzucę na pewno link do, y, y, do notatek naszych. Do show notes. Tak. I, i Wygląda fenomenalnie, naprawdę z jasną wygląda tak, że ja, ja, już, słucham, ja się już nie zakochałem Ja siedzę sobie z żoną, zaskoczyła mnie żona oglądając film Big White Siedzimy sobie spokojnie i w którymś momencie ona mówi Słuchaj, czy ten film zrobili Koenowie? <grym> A ja mówię <grym> tak e? <grym <grym> Kochanie, skąd ty znasz takie nazwiska? <grym> no tak, no, faktycznie ale to jest prawda, to prawda. Ależ tak, aż tak przypomina style? Aż tak przypomina no masz rację, rzeczywiście, przypomnę to, to jest, to, coś w tym filmie Coś jest. w tym jest, prawda, że, ale, ale to nie drażni. Zupełnie mnie to nie irytowało. To jest, zu, to jest ciekawe, bo zupełnie mi to nie przeszkadzało. Jest wiele filmów, Jest taka które... strona, jest taka strona imdb.com, na której zawsze sprawdzamy e, w, o filmach informacje. I zawsze bardzo żałowałem, że ta strona nie przypomina swoją formą e, z inną stronę, poświęconą grom komputerowym, Mobi games. Aha. Dlatego, że w Mobi Games w momencie, kiedy... W, klikać kredyt, czyli listę płac i tak dalej, to wypisuje ci, kto, kto produkował i kto zajmował się daną grą, a pod spodem jest napisane tak. Tytuł gry 22 osoby z tej ekipy pracowało przy tej grze. Oh, to jest świetny system. 10 tak, osób tak, przy tej grze. Tak, to jest fajny system. Super. I właśnie, ja, mnie, to, mnie zawsze na IMDB brakowało właśnie takiego osobnego działu, w którym będzie można zobaczyć, które osoby, ile osób z tej ekipy pracowało przy jakimś innym produkcie. To by było dobrze. By Jesteś jest coś takiego na IMDB, jak matching, taki, e, masz na dole takie, coś takiego, że możesz sobie wpisać na nazwisko aktora, na nazwisko aktora i on ci pokazuje, ile filmów e, razem, tak, razem zrobili. Tak, ale to, jest, taki, to nie jest Ale to nie jest, to nie jest to, o czym i właśnie mi brakuje tego, żeby, żeby dowiedzieć się ile osób przy jakiejś innej produkcji razem współpracowało okay. to by było, to by... i, I wtedy można byłoby rzeczywiście zobaczyć, czy, czy, czy, czy, czy Big White było robione pod Koenów specjalnie, czy może była jakaś ekipa, która jak, jak, jakieś konkretne osoby, które się przewinęły w obu tych filmach. Mhm. No widzisz, i to jest właśnie trudny film do ocenienia, bo z jednej strony... Cztery mniej. No, to jest szybki. No, tak dzisiaj nie wiem, gdzieś się spieszysz? A no, tak mnie siedzi dzieba, mówić cztery jest, mniej. Znaczy, nie, Słuchaj, dla mnie ten film przeszedł bez echa, to jest film, tak, który mogę sobie obejrzeć. To jest też też, coś takiego, ja nie wiem, czy One Hour Photo na pewno było w polskich kinach, ale Williams ostatnio robi takie filmy, które wychodzą bezpośrednio, przechodzą przez nasze znaczy nie przechodzą przez nasze kina, po prostu obchodzą nasze kina w ten sposób. Słuchaj, dla mnie ten ostatniego filmy są bardzo dobre, ale to takie do w moral. Panowie. Tak? No. E, no dobrze. Ja myślę, że też... Ja, ja myślę, że ale słuchaj, dało... no powiedz, no, no no. sobie, no bezcenne to nie jest film, który, na który chciałoby pójść mnóstwo ludzi. Mnóstwo ludzi idzie na piratów z Karaibów. No tak, to prawda. Ale z drugiej strony też nie ma nic takiego odrzucającego. No jest śmieszny, jest intryga, jest skomplikowany, ale nie za bardzo. Są świetne dialogi bo naprawdę dialogi są bardzo dobrze napisane i widać, że są dopieszczone. To jest dobry rzemieślniczy, rzemieślniczy produkt. No a to, że przypomina jakiś film, który wcześniej już zrobiono, no to on, no, który film nie przypomina. Ile, ile tak naprawdę jest co, co roku oryginalnych filmów, o których możesz powiedzieć, że nie ma w nich, w nim, w nich nic, co by wyciągnięto z innych. No słuchaj, to już wszystko było. No właśnie, No a to, że akurat Fargo było ostatnio, no to no trudno, no okej, okay, ale film jest dobry. Film jest dobry plus nawet powiedziałbym tak 4. Mniej. No dobra, i tak 4+, kończymy? Z, nie, znaczy nie kończymy z mashupem. Miałem wrażenie, że już to puszczałem, ale chyba nie puszczałem, więc dzisiaj usłyszycie kawałek, który jest który jest bardzo dziwny. Bardzo dziwny. Zespół się nazywa zespół, no grupa nazywa się Stepford Wives, co powinniście gdzieś tam kojarzyć z tyłu głowy, jeżeli słuchacie je naszego podcastu i oglądacie chociaż trochę filmy. E, ty, tytuł piosenki, jeżeli dobrze pamiętam, bo wbił mi się mocno w pamięć, to jest My back's aching, my Bros too tight. Co ciężko... Wow. no e, Czyli plecy mnie bolą, stanik mam za ciasno. przypomina mi się film, który się nazywał... Sikam na twój grób, pluję na twój korpus, coś takiego. A, tak, tak, tak, tak, tak, tak, a, był, był, był. Były był by, tak, Mogę był. coś dać. Tak. No koniecznie. Tak. No, bo to bez apelecy trzeba a Musimy w ogóle zrobić konkurs taki na najgorsze tytuły e, filmów. No, ale, a ty w końcu oglądałeś Jezus Chrystus Łowca Wampirów? Nie, no, właśnie nie oglądałem, no, ale wiele rzeczy nie oglądasz. Tak, tak rzeczywiście. A możemy zrecenzować w następnym podcaście Jezus Chrystus Łowca Wampirów. Już widzę przerażenie na twarzy Corteza. Dobra. My back's aching, my bros too tight. Teraz w celuloidzie. Piotek, nie ziewaj. Dobranoc. Żegna was z tej strony Oksza. Cortez. Do przyszłego tygodnia na razie. My back's aching, my bros too tight. right? Back, say, my bags achieve my brass too tight, my hips are shaking from left to right, my Africa. My saxophone, let's get it on right on My bags achieve my frost too tight, my hips shaking from left to right, my Africa. My saxophone, let's get it on! right on right. On. My bags aching my brass too tight, my hips are shaking from left to right, my Africa. My saxophone, let's get it on! right on right. On. My bags achieve my frost too tight, my hips are shaking from left to right, my